Jedynka. Jedynka. Polskie Radio. Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda. To nieprawda prawda, pravda. Pravda. Tajna historia Polski. Dobry wieczór Państwu. W studiu Polskiego Radia Olga Braniecka w cyklu Tajna Historia Polski goszczę dziś redaktora Dariusza Baliszewskiego, zawołanego publicystę, dziennikarza i historyka, a tematem audycji jest katastrofa w Gibraltarze. Już po raz drugi dotykamy tego bolesnego tematu, tej tragedii, tej zbrodni, bo jakże inaczej nazwać przypadki, które sprawiły, że śmierć poniósł jeden z najwybitniejszych podówczas, zarówno dowódców, jak i polityków polskich, generał Władysław Sikorski. Jak ustaliliśmy w poprzedniej audycji, właściwie pan, panie redaktorze, ustalił, nic dokładnie nie wiadomo. Pan sprawdził, goszcząc w Gibraltarze, że wszelkie relacje świadków i uczestników wydarzeń feralnego 4 lipca 1943 roku na skale gibraltarskiej w Pałacu Gubernatorskim na pasie startowym, na lotnisku i na plaży, czyli wszędzie tam, gdzie byli świadkowie tego, że samolot wystartował o 23.07. Skapotował kilkaset metrów dalej, po czym zatonął, a z wnętrza wydobyto zwłoki nie wszystkich tych, którzy teoretycznie mieli się na pokładzie tego liberatora znaleźć.